ziemie Królestwa Polskiego należały do najbardziej uprzemysłowionych w zacofanym Imperium Rosyjskim w XIX wieku. W drugiej połowie stulecia dotarła tu rewolucja przemysłowa, choć nie w zachodnioeuropejskiej odsłonie. I tak na przykład na potrzeby cukrownictwa i przemysłu tekstylnego sprowadzano nowoczesne urządzenia z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Zmiany gospodarcze zmieniły strukturę społeczną mieszkańców kongresówki, która po powstaniu styczniowym w 1863 roku utraciła autonomię. Wyodrębniła się polska, żydowska i niemiecka burżuazja. Także wielkoprzemysłowy proletariat, którego szeregi pod koniec wieku XIX zasilała fala migrujących do miast uwolnionych z pańszczyzny chłopów, poszukujących lepszego życia. Znaczącą rolę zaczęła odgrywać inteligencja, ale nie drobnomieszczeństwo, przeciwnie niż w Europie Zachodniej. Z kolei w zaborze pruskim przemiany gospodarcze w imperium, później w Rzeszy, po zjednoczeniu Prus i państwewek niemieckich upodobniły strukturę społeczeństwa polskiego do struktury zachodnich społeczeństw. Zaznaczyła się silna pozycja ludności miejskiej zatrudnionej poza rolnictwem. Szlachta w Poznańskiem unowocześniła swoje majątki zdobywając pozycję znaczącego gracza postępu. Pod względem gospodarczym te ziemie stawały się dobrze rozwiniętym regionem rolniczym, z spichlerzem cesarstwa. Natomiast Galicja ledwie otarła się, jak mówią historycy, o rewolucję przemysłową. To była baza surowcowa, źródło soli kamiennej i ropy naftowej oraz rynek zbytu dla uprzemysłowionych części Imperium Franciszka Józefa, Austrii, Węgier oraz Czech. W zaborze austriackim dominowała ludność wiejska, rolnicza. Pozycję dominującą zachowali ziemianie i szlachta. Druga połowa wieku XIX to niespotykany eksodus emigracyjny ludności polskiej. Fala emigracji politycznej, najbardziej intensywna od XVIII wieku i nowe zjawisko – emigracja ekonomiczna, zarobkowa, która spowodowała odpływ milionów mieszkańców wsi za chlebem jako taniej siły roboczej wzmacniającej gospodarki europejskie i amerykańskie. O ile do roku 1847 około 11 tysięcy Polaków, emigrantów politycznych, głównie szlachty znalazło się poza ziemiami polskimi, o tyle w latach 1895-1913 emigracja polityczna i głównie ekonomiczna spowodowała ubytek ponad 2,5 miliona ludności polskiej, podaje demograf Jerzy Michalewicz. Dziś o modernizacji i emigracji, czyli o gospodarce i społeczeństwie polskim na ziemiach zaborowych na przełomie wieków XIX i XX. Historia Żywa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 w sprawach przemian struktury społecznej, Panie Profesorze, ale przecież to jest istotę dziejów każdego narodu. Co jest istotą dziejów każdego narodu, to już o to spierają się historycy, publicyści, twórcy kultury każdego właśnie narodu, ale niewątpliwie istotą pojedynczego człowieka czy życia ludzi wśród innych jest to, jak długo żyjemy. Podstawowe pytanie, czy średnia życia wynosi 25 lat, czy średnia życia wynosi, tak jak w tej chwili w Polsce, około 80 lat? Na progu wieku XIX przeciętna długość życia wynosiła 25 do 28, 29 lat. Dramatycznie mało z naszej perspektywy. Ta średnia życia, która zresztą nie była szokująco odmienna od wielu krajów europejskich, choć niewątpliwie różniła się wyraźnie na niekorzyść od przeciętnej długości życia w Wielkiej Brytanii, Holandii, północnych rejonach Francji, czyli tych najbardziej uprzemysłowionych o kilkanaście lat, ale była podobna do przeciętnej długości życia w Hiszpanii, we Włoszech południowych części Imperium Habsburgów. Po prostu modernizacja dotyczyła całego kontynentu europejskiego. W skali całej Europy w ciągu wieku XIX dokona się ten skok. W drugiej połowie wieku XIX ten skok dokona się właśnie także na ziemiach polskich Pytanie, które wynika z wprowadzenia pani redaktor, można by postawić w ten sposób, czy bitwy, wydarzenia kulturalne by Polska była, czy one przeszkadzały w modernizacji, czy też miały jakiś sens także z punktu widzenia zmiany warunków życia, które wpłynęłyby na los każdego człowieka, niezależnie od tego, czy czuje się bardzo zaangażowany patriotycznie, czy nie. Otóż myślę, że właśnie w drugiej połowie wieku XIX możemy to zjawisko w wielu interesujących punktów oświetlić. Zwróćmy bowiem uwagę na zmiany prawne, które dokonują się bez woli społeczeństwa polskiego, no bo pod rozbiorami w różnym stopniu oczywiście eksploatacja zaborowa się dokonuje i podporządkowanie. Ale zaczynając od zaboru rosyjskiego, ciosem w możliwości modernizacyjne w wielu miastach, zwłaszcza mniejszych, było pozbawienie wszelkiego samorządu miast. Po 1864 roku samorząd aż do roku 1905 jest zlikwidowany pod zaborem rosyjskim. No to oczywiście znaczy, że mieszkańcy nie mogą decydować o tym na przykład jak poprawić stan sanitarny miasta, jak zbudować lepsze drogi, zabezpieczyć elementy opieki medycznej. To wszystko znajduje się w rękach władz rosyjskich. Były wyjątkowe sytuacje, kiedy przedstawiciele władz rosyjskich, jak prezydent rosyjski oczywiście, prezydent Warszawy, Sokrates Starynkiewicz, Okazują bardzo dużą inicjatywę i troskę o powierzone przez władze carskie swojej opiece miasto. W tym przypadku, wracam do Psternkiewicza w końcu wieku XIX, niewątpliwie wiele bardzo cennych inicjatyw poprawiających jakość życia w Warszawie, kwestia kanalizacji. Oświetlenia miejskiego, kwestia także poprawy stanu sanitarnego były nie tylko przedmiotem jego troski, ale przedmiotem rozwiązań wymuszonych niejako przez niego i podległą mu administrację i rozporządzenia, które ta administracja wydawała. Ale generalnie na pewno brak samorządu nie sprzyjał poprawie sytuacji, także tej, którą nazywamy cywilizacyjną pod zaborem rosyjskim. Natomiast Galicja ledwie otarła się, jak mówią historycy, o rewolucję przemysłową. Panie profesorze, w przypadku zaboru austriackiego Galicji samorząd został odzyskany i to miało po 1866 roku, jak wiadomo, mówiliśmy o tym w czasie jednej z naszych niedawnych audycji i to skutkowało kilkoma zmianami o bardzo wielkim znaczeniu, gdy idzie o Część tych zjawisk, które składają się na modernizację, a więc szkolnictwo. Szkolnictwo w języku polskim, można powiedzieć, rozkwitło, choć nie na tyle skutecznie, by usunąć całkowicie problem analfabetyzmu. Szkoły powstały w każdej gminie, do których dzieci chłopskie oczywiście już wolne, już nie było pańszczyzny od 1848 roku w zaborze austriackim. Te dzieci mogły być przez rodziców posyłane do szkół, Przymus szkolny pojawi się później. Niemniej postęp w szkolnictwie został tutaj dokonany bardzo wyraźny. To nie tylko na tym podstawowym poziomie, ale co ważne na wyższych etapach nauczania, a więc szkoły realne przygotowujące przyszłych inżynierów, dające im podstawy do dalszych studiów w tym zakresie matematyczno-przyrodniczo-praktycznym powstały obok szkół humanistycznych jako cała sieć, która pokryła Galicję i niewątpliwie przyczyniła się do tworzenia pewnego rodzaju kadry modernizacyjnej, kadry, której wykształconej w języku polskim niewątpliwie brakowało w zaborze rosyjskim czy w zaborze pruskim. Z kolei w zaborze pruskim przemiany gospodarcze upodobniły strukturę społeczeństwa polskiego do struktury zachodnich społeczeństw. Zabór pruski po 1864 roku charakteryzował się z kolei najwyższym poziomem przemysłowego rozwoju całego państwa, w którym ten zabór się znajdował. Oczywiście tutaj i śląskie huty, też w ogóle cały Śląsk, wyjątkiem Śląska Cieszyńskiego, znalazł się pod panowaniem pruskim od 1742 roku, odkąd Prusy zagarnęły tę dzielnicę niegdyś do państwa Piastów należącą, zagarnęły z rąk Habsburgów. A więc ta bardzo ważna przemysłowa dzielnica czy przemysłowo-rolnicza, no bo także rozwijało się rolnictwo, Śląsk niewątpliwie współtworzył poziom przemysłowego rozwoju całych Prus, a jednocześnie traktowany był, i znowu wracamy do kwestii, czy niepodległość jest potrzebna, czy wpływ lokalnej ludności na rozwiązania takie, które dotyczą bezpośrednio zdrowia, wyżywienia, czy tego rodzaju wpływ, który można uzyskać poprzez sukces polityczny, to znaczy przez uzyskanie wpływu ludzi na swoje sprawy by nie rozstrzygali tego gdzieś ludzie zasiadający kilkaset kilometrów dalej, gdzieś w Berlinie czy, czy jeszcze dalej, tylko by można było mieć ten wpływ w większym stopniu we własnych rękach. Otóż przykład Śląska o tyle jest interesujący, że tak jak o tym wspominałem w czasie jednej z naszych wcześniejszych audycji, to właśnie pionier szczepień rozwoju higieny w skali Prusji, w skali światowej Rudolf Wirchow wizytując Śląsk w połowie XIX wieku, jako urzędnik pruski, przedstawił miejscową ludność Ślązaków jako no, rodzaj podludzi, zawszonych, brudnych, inny gatunek niż Niemcy, który oczywiście powinien być podniesiony, ale nie wiadomo, czy w ogóle z takimi podludźmi da się coś zrobić. Przyjęcie tego rodzaju perspektywy kolonialnej, która cechowała część to niemałą część elit y, obcego państwa, w tym przypadku państwa pruskiego w stosunku do polskich czy śląsko-polskich peryferii, nie wpływała na zwrócenie szczególnej uwagi na tę peryferię, załatwianie wszystkich jej spraw zgodnie z życzeniami czy z interesami mieszkańców. I to, y, to jest jedna strona zagadnienia. Drugą tworzy jednak, jak już wspomniałem, gdy idzie o zabór pruski, niewątpliwie wysoki poziom rozwoju ogólnego Prus, i ramy praworządności, które ograniczały samowolę urzędniczą i pozwalały odwoływać się od niej inaczej niż w przypadku zaboru rosyjskiego do sądów. Pewne elementy ustawodawstwa pruskiego na przykład ułatwią właśnie z tego zaboru jako pierwszego masową emigrację zarobkową. To właśnie prawo pruskie w 1853 roku wprowadzone sprawi, że to właśnie z zaboru pruskiego rozpocznie się na masową skalę Emigracja zarobkowa, także za ocean, do Stanów Zjednoczonych, co może budzić zdziwienie, no bo największa bieda, wiadomo, Galicja, tak jak o tym pani redaktor mówiła, ale z Galicji ta fala emigracji przyjdzie później dopiero, bo też rozwiązania prawne, ów bardzo niski punkt startu, owa bieda, sprawiały, że trudniej było złożyć się na ten wyjazd. Wspomniał Pan Profesor o samorządzie, jego braku lub działaniu, o szkolnictwie, o oświacie, ustawodawstwie jako tych ważnych czynnikach wpływających na modernizację. No ale jaki był wpływ zauważalnego wyżu demograficznego we wszystkich trzech zaborach, powstawanie takich organizacji spółdzielczych, samopomocowych, coś co nazywają historycy ówczesnym solidaryzmem społecznym? No, Najpierw warto uświadomić sobie, skąd wziął się ten wzrost demograficzny. No Przede wszystkim z poprawy możliwości wyżywienia ludzi. Tekst, do którego w czasie naszych audycji kiedyś już nawiązywałem, jeden z pierwszych utworów młodziutkiego Adama Mickiewicza, poemat Kartofla, poświęcony tak. tytułowemu bohaterowi, czyli właśnie Ziemniakowi, w pewnym sensie oddaje hołd tej najważniejszej, można tak powiedzieć, przemianie, która wpłynęła na... Na no praktycznie rzecz biorąc, niemal wszystkich ludzi, którzy zamieszkiwali ziemię polską i bardzo dużą część Europy, która pozwoliła ograniczyć skalę klęsk głodu, które już nie będą miały takiego zasięgu i tak pustoszącego skutku jak we wcześniejszych wiekach. To właśnie upowszechnienie uprawy ziemniaka. Od początku XIX wieku sprawi, że poza Galicją, gdzie głody periodycznie zdarzały się no właściwie do połowy XIX wieku, dramatycznie zwłaszcza w 1845 46 roku, w połączeniu z klęskami żywiołowymi to występowało zjawisko, to głód przestaje być problemem no, zasadniczym. Naturalnie wyżywienie jest wciąż ubogie, niezbyt kaloryczne. Mięso stosunkowo rzadko gości na stole czy robotniczym, następuje jednak stopniowa poprawa w ciągu wieku XIX. Wynika to zarówno z poprawy poziomu rolnictwa, wspomniała pani redaktor, inny aspekt tej poprawy, to znaczy upowszechnienie cukrowni, burak cukrowy jest obok ziemniaka, drugim, w cudzysłowie można tak powiedzieć, wielkim wynalazkiem rolnictwa XIX-wiecznego i na masową skalę te cukrownie powstają na ziemiach polskich. Oczywiście cukier, jak wiemy dzisiaj w XXI wieku szczęścia zdrowotnego nie przynosi, ale poprawia jakość życia. Samo określenie, że możemy sobie osłodzić jakąś czarną godzinę świadczy o tym, że pojawienie się tego cukru w jadłospisie było niewątpliwie raczej doceniane niż traktowane jako zagrożenie stanu zdrowotnego. To są pewnego rodzaju warunki wstępne do tego, by ludzie mogli żyć dłużej, nie umierać z głodu. Warunki wstępne, które koniecznie musiała uzupełnić druga zmiana, a mianowicie poprawa stanu higieny. I tutaj też oczywiście stopniowe poprawianie tego stanu na ziemiach polskich, w szczególności w miastach, które były pod tym względem gorsze od wsi. To warto sobie uświadomić, że... W punkcie wyjścia w epoce wczesno-nowożytnej o wiele mniej higienicznie było żyć w mieście niż na wsi. Po prostu koncentracja ludzi, a w związku z tym koncentracja, przepraszam za drastyczność tego stwierdzenia, odchodów, których nie odprowadzano przecież żadnym systemem kanalizacyjnym, prowadziła do częstych zaraz chorób, że nie wspomnę o bardzo trudnych warunkach egzystowania w ciągłym fetorze i brudzie. To właśnie, co zaczęła robić administracja Warszawy Rzeczpospolitej w ostatnich jej latach, pewnego rodzaju prace nad porządkowaniem tej gospodarki komunalnej, jakbyśmy to powiedzieli, kontynuowana pewien czas przez administrację pruską, która przejęła władzę nad Warszawą po trzecim rozbiorze na 10 lat i w jakimś stopniu także w okresie Księstwa Warszawskiego, w dużym stopniu była zaniedbana przez następne lata. Niemniej już w drugiej połowie XIX wieku pojawiają się oznaki wyraźnej poprawy. Pewne wynalazki, udogodnienia przyjmowane w innych miastach docierają także do Warszawy. Wodociągi na przykład, które najpierw pojawiły się w zaborze pruskim, w Elblągu, Gdańsku, Wejherowie, na przełomie lat 60. i 70. wtedy też pojawia się nowoczesny, bardzo jeden z najnowocześniejszych w skali całego państwa pruskiego. Wodociąg w Poznaniu w 1865 roku, oczywiście w Toruniu, w Grudziądzu, w miastach galicyjskich. Te instalacje wodociągowe pojawiają się dopiero w latach 90. w Krakowie, w Brzeżanach. W Lwowie, rozwijając się do pełnej skali przed I wojną światową, w Lwowie było już blisko 140 kilometrów instalacji wodociągowych. No ale wodociągi to jedna sprawa, czysta woda w kranie, a nie ta zanieczyszczona z jakiejś studienki, do której przenikają właśnie także toczące się obok fale odchodów. Drugą stronę tego zagadnienia tworzą elementy kanalizacji pod tym względem także dopiero lata 80. i 90. XIX wieku przynoszą pozytywną zmianę. Gdybyśmy spojrzeli na Warszawę, to może szokująca być dla wielu z Państwa informacja, że łazienki były w roku 1891 w cosetnym mieszkaniu w Warszawie. 1% mieszkań w Warszawie posiadał łazienki. Już 10 lat później było ich, że tak powiem, statystycznie 10 razy więcej, to znaczy 10% mieszkań posiadało łazienki. To właśnie są objawy, Modernizacji, kiedy dociągnięte są wodociągi, kiedy działa kanalizacja, łatwiej jest stworzyć łazienkę, korzystać z podstawowych zabiegów higienicznych. Inne dane, które można zaczerpnąć z opracowań zajmujących się właśnie historią higieny na ziemiach polskich, to na przykład fakt, że w 1884 roku zaledwie 4% mieszkań w Warszawie dysponowało własną instalacją klozetową. W okresie I wojny światowej będzie to już 40%. Tu także widać no, skalę tego przełomu. I to właśnie wpływa na wzrost długości życia. Te rzeczy, czyli wyżywienie i higiena, to są także takie instytucje jak na przykład pogotowie ratunkowe. Pod tym względem Kraków był pionierem w skali nie tylko ziem polskich, ale w dużej części Europy, bo pogotowie ratunkowe powstało w Krakowie w 1891 roku na 8 lat przed Wiedniem, także sporo lat przed Warszawą i innymi miastami, na przykład w Zaborze rosyjskim. A bez pogotowia ratunkowego trudno udzielać szybko pomocy. Lekarskiej, ludziom tego potrzebującym. Samo nasycenie ludności służbą medyczną, czyli lekarzami. To jest sprawa podstawowa. I tutaj trzeba przytoczyć dane porównujące stan w trzech zaborach w okresie mniej więcej tuż po powstaniu styczniowym. W Królestwie Polskim, czyli na ziemiach centralnej Polski pod zaborem rosyjskim jeden lekarz przypadał na 12 tysięcy mieszkańców. Było 400 lekarzy. W całym Królestwie Polskim. W Galicji było 265 lekarzy, czyli jeden na 18 tysięcy. Najwięcej było ich w Krakowie. W Krakowie I to w skali no nie tylko Galicji, ale całej monarchii habsburskiej, bo w 1880 roku w Krakowie jeden lekarz przypadał na 400 mieszkańców, a w Wiedniu jeden na 700. Poznaniu jeden na tysiąc. No, tak czy inaczej to było wciąż stanowczo za mało, a to za mało wynikało z braku wyższych uczelni, które przygotowywałyby tego rodzaju kadry. W Krakowie medyczne zajęcia przy Uniwersytecie Jagiellońskim rozkwitną w końcu XIX wieku, tworząc nowoczesną szkołę chirurgii, wielu innych gałęzi związanych z nowoczesną medycyną, ale to dzięki temu, że Uniwersytet Jagielloński został spolonizowany po 1866 roku. Tu znowu widać tą relację między autonomią, niepodległością a postępem. W zaborze rosyjskim nie było żadnych, rzecz jasna, szkół medycznych w języku polskim, a te szkoły medyczne, które funkcjonowały w miastach Imperium Rosyjskiego, kształciły lekarzy za mało, by można było szybko tę potrzebę zrealizować. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Dziś mówimy, panie profesorze, o warunkach życia mieszkańców ziem polskich w wieku XIX na terenach trzech zaborów – rosyjskiego, pruskiego, austriackiego. Wspomniał pan profesor o roli samorządu polskiego, o znaczeniu jego braku, o powodach wyżu demograficznego. Ostatnie minuty poświęciliśmy higienie, dostępności do pomocy medycznej, jednak bardzo, bardzo ograniczonej z powodu braku lekarzy. Niemniej stopniowo ta liczba lekarzy i w związku z tym opieki medycznej poziom stopniowo się poprawiały. To pozwalało także radzić sobie coraz skuteczniej z chorobami zakaźnymi. Cholera, która niszczyła swoimi falami ludność od średniowiecza aż do drugiej połowy XIX wieku. Taki ostatni incydent poważny cholery we Lwowie, to jest rok 1894, z 75 ofiarami. Cholera staje się chorobą już zanikającą z powodu poprawy stanu higieny, to jest najważniejsze. Pustoszy za to nowa, czy rozpoznana jako nowe masowe zjawisko choroba gruźlica. Na nią nie wynaleziono aż do II wojny światowej, jak wiadomo, skutecznego sposobu. Jest ospa, którą się już szczepi. Od 1800 roku w zaborze pruskim, czyli w Warszawie, szczepienia przeciwko ospie występują. One oczywiście upowszechnią się dużo później, w drugiej połowie wieku XIX i pod koniec stulecia, ale problem chorób zakaźnych, koniecznie warto tutaj wspomnieć i walkę z tym problemem podejmowaną przez służby medyczne, jak i w sposób zorganizowany przez samorządy miejskie. Na przykład w Lwowie, największym mieście zaboru austriackiego Galicji, były zorganizowane bardzo dobrze wydziały miejskiego samorządu, które zajmowały się właśnie organizacją pomocy ludności, przeciwdziałania rozszerzaniu się zaraz, które przetaczały się przez miasto na przykład dyfteryt, durbrzuszny, brzuszny, no, rozmaite tego rodzaju choroby trzeba było zwalczać w sposób systemowy i to właśnie samorząd miejski pomagał sobie z tym problemem radzić. Wspomniałam także o powstających organizacjach i spółdzielczych i pomocowych. W jakim stopniu one wpływały na tę modernizację we wszystkich zaborach? No oczywiście, skoro mówimy o tym podstawowym mierniku postępu, jakim jest długość życia, to na nią wpływały także takie okoliczności, jak to, czy jest mniej czy więcej pożarów. A więc ochotnicze straże pożarne i upowszechnienie stowarzyszeń, które wspierały ubezpieczenia przeciwpożarowe. To w Galicji rozkwitło kasy Stewczyka, także z Wadowic pochodzącego, czyli z Galicji, wspaniałego inicjatora takiej właśnie działalności samopomocowej. Znów pozwalały zorganizować się mieszkańcom i do własnej przedsiębiorczości i do współpracy, która pozwalała radzić sobie z problemami życia codziennego. No, rzecz jasna Wielkopolska jak zawsze przodowała, czy w ogóle zabór pruski, gdy idzie o te zdolności samoorganizacyjne stowarzyszenia, które nie tylko zajmowały się tym, o czym już wielokrotnie mówiliśmy, to znaczy kolportowaniem zakazanej przez politykę Germanizacyjną literatury patriotycznej, ale zajmowały się współpracą polskich mieszkańców na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa, higieny i dobrobytu danej wsi, danego miasteczka. To właśnie są zjawiska o ogromnym znaczeniu dla postępów modernizacji na ziemiach polskich. Na tę modernizację w trzech zaborach spojrzał pan profesor kilkanaście minut temu przez pryzmat i rolnictwa, i przemysłu, i tego życia codziennego, które dostarczało wielu problemów mieszkańcom ziem polskich, ale jednocześnie stwierdził pan, że to była dramatyczna gra między modernizacją, a Emigracją. Ja wspomniałam o tej liczbie 2,5 miliona ludności polskiej, która opuściła ziemię polskie pod koniec XIX wieku, na przełomie XIX i XX wieku. Przynajmniej takie dane podaje Jerzy Michalewicz, demograf. Można mówić o eksodusie. To było zjawisko oczywiście nie tylko związane z ziemiami polskimi, ale wiążące się właśnie z procesem modernizacji, który próbujemy opisać dzisiaj. A mianowicie skoro przybywa ludzi, i to gwałtownie ten skok demograficzny następuje zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, no to jest coraz więcej ludzi do wyżywienia, mimo że środki, które pozwalały wyżywić ludność poprawiają się, Niemniej jednak przy skoku demograficznym, w którym no, ludność na przykład Królestwa Polskiego wzrasta z niespełna pięciu milionów w 1864 roku do 12 milionów 50 lat później, no to jest trudne zjawisko do Opanowania pod względem zaspokojenia podstawowych potrzeb tej gwałtownie rosnącej ludności, jak ich wyżywić? No i następuje zjawisko takie, jakie znamy no współcześnie przecież. Przeludnione kraje, zacofane gospodarczo czy cywilizacyjnie, przepraszam, że użyję tego kontynenty określenia, także, panie profesorze. Tak, czy kontynenty, właśnie, wypychają tę ludność, która szuka lepszego życia poza swoimi granicami. Dzisiaj i wtedy powstaje problem regulacji prawnych, które albo pozwalają na to, albo ograniczają to zjawisko w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX. Jak już powiedziałem, pierwsze Prusy wprowadziły w 1853 roku prawa, które pozwalały emigrować ludności oczywiście poza tą ludnością męską, która była objęta obowiązkiem służby wojskowej, no bo tych nie wypuszczano, rzecz jasna. Natomiast kto już służbę odbył lub kto jej nie podlegał, ten mógł wyemigrować legalnie. Powstawały zatem towarzystwa, które zajmowały się legalnym, nie, nielegalnym przemytem migrantów, jak to dzisiaj ma miejsce, ale legalnym zorganizowaniem tego procesu od wyjazdu ze swojej wsi do portu w Hamburgu, bo najczęściej stamtąd ruszano dalej w świat przez podróż transoceaniczną, która trwała kilkanaście dni, albo do Stanów Zjednoczonych najczęściej, albo do Brazylii. To było drugie pod tym względem miejsce, poza Europę oczywiście. I to może właśnie stąd wynika ten swoisty paradoks, że pierwszym osiedlem polskim w Stanach Zjednoczonych zorganizowanym jest już rok po tej ustawie, w 1854 roku, Osiedle Panna Maria w Teksasie, blisko San Antonio, jednej z metropolii teksańskich. To była grupa Polaków ze Śląska, prowadzona ręką Franciszkanina, księdza Leopolda Moczy Gęby. Ale Śląsk należał jednak do regionów uprzemysłowionych, zatem może dziwić, że ta pierwsza fala stamtąd. Oczywiście istniały kopalnie, istniały huty, ale przy skoku demograficznym huty i kopalnie, które już istnieją, nie przyjmą nowych rąk do pracy tyle, by zaspokoić ten głód pracy. Głód pracy dobrze opłacanej. Jak już wspomniałem, Śląsk to nie tylko przecież przemysł, ale to także wieś. Wieś bardzo dynamicznie pod względem demograficznym się rozwijająca. I to właśnie rzeczywiście na pierwszy rzut oka może budzić zdziwienie, że z tej no, żyjącej stosunkowo najlepiej dzielnicy pruskiej, z zaboru pruskiego, Wyjeżdża ogromnie wiele ludzi w poszukiwaniu lepszego życia. Mniej więcej poziom życia w zaborze pruskim był przeciętnie dwu-trzykrotnie wyższy niż w Królestwie Polskim czy w Galicji, a jednak to właśnie z zaboru pruskiego wyjeżdża przed 1880 rokiem najwięcej ludzi. Łącznie szacuje się, że z zaboru pruskiego wyjechało blisko 1 250 000 ludzi od połowy XIX wieku do 1918 roku. W samym tylko dziesięcioleciu 1880-1890 było to 300 tysięcy ludzi. Oczywiście nie wszyscy jechali do Ameryki. Wielu z nich wyjeżdżało na przykład na zachód Niemiec, już zjednoczonych Niemiec, do Zagłębia Rury gdzie będzie pracowało blisko 200 tysięcy Polaków, niektórzy do Saksonii, gdzie szacuje się liczbę tej emigracji zarobkowej na 30-70 tysięcy, czy do dużych ośrodków miejskich, do Berlina oczywiście, do Hamburga, gdzie także rozwijał się przemysł. Elity, ci którzy szukali raczej wykształcenia, czy artystycznego środowiska kierowały się do Monachium, gdzie rozwinie się przecież słynna szkoła monachijska, pływająca także na rozwój sztuk plastycznych na ziemiach polskich. Ale masy kierowały się właśnie tam, gdzie był duży przemysł. Poza krajami niemieckimi to była także pojawiająca się po 1871 roku, czyli po klęsce Francji w wojnie z Prusami, migracja zarobkowa do Francji, do regionu Pas -de Calais, do kopalni tamtejszych, ale to nie będzie jeszcze duża skala. Ta migracja będzie większa dopiero po I wojnie światowej. Tak, rodzina e... Edwarda, rodzina Edwarda Gierka. To jest także ta historia emigracji. Tak, ale właśnie późniejsza. To późniejsza, jest, jest właśnie późniejsza tak. historia. To już jest dwudziestowieczna mm -hmm. historia. Na razie przed I wojną światową tych migrantów do Francji zarobkowych, do kopalni było nie więcej niż 30 tysięcy. Przy kilkuset tysiącach, którzy znaleźli pracę w zachodnich rejonach Niemiec, to oczywiście nie jest dużo. I co może budzić nasze zdziwienie, obok Stanów Zjednoczonych, dokąd kierowały się największe masy, ogółem szacuje się, że do Stanów Zjednoczonych napłynęło blisko 2 miliony ludzi z ziem polskich przed 1914 rokiem i że stanowili ludzie pochodzący z ziem polskich blisko 4% ogół ludności Stanów Zjednoczonych. Czy to była największa grupa etniczna w tym czasie? Emigracyjna. Irlandczycy wyprzedzali nas, uciekali przed daleko bardziej dramatycznym niż na ziemiach Polski głodem, który przecież wygubił blisko 1 trzecią ludności Zielonej Wyspy w połowie XIX wieku. No ale oczywiście to jest także a może przede wszystkim migracja z krajów niemieckich, bo to nie tylko Polacy migrowali z krajów niemieckich, ale Niemcy. Dzisiaj na przykład w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że około 60-70 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest pochodzenia niemieckiego, tak jak kilkanaście milionów jest pochodzenia polskiego. Więc nie przesadzajmy, że tak powiem, z tą skalą polskiej migracji w porównaniu z innymi. Ameryka w ogóle składa się z migrantów. Pierwsi byli, czy najważniejsi i najbardziej wysoko w tej hierarchii stojący rzecz jasna Anglosasi, na drugim miejscu Niemcy. No a zacznie się właśnie za ich plecami rywalizacja o status, o miejsce w tej hierarchii społecznej, rywalizacja, która będzie skutkowała no Niestety między innymi napięciem bardzo silnym także za oceanem w relacjach polsko-żydowskich, bo Żydzi migrujący z ziem Rzeczpospolitej dawnych, gdzie przecież mieszkali w większości, w skali świata najwięcej Żydów przecież mieszkało w Rzeczpospolitej właśnie, po rozbiorach w drugiej połowie XIX wieku masowa migracja Żydów z tych właśnie ziem. I walka, że tak powiem, o lepsze miejsce w życiu społeczno-gospodarczym, potem politycznym w Stanach Zjednoczonych sprawi, że ta rywalizacja z sąsiadami ziem polskich przybierze bardzo mocny charakter. Rywalizacja, w której strona polska niewątpliwie będzie przegrywała co będzie skutkowało dodatkowym wzmocnieniem wzajemnych resentymentów. Ale to osobne zagadnienie, któremu na pewno warto będzie poświęcić osobną audycję. Właśnie, panie profesorze, Rosji. tak, oczywiście, wspomniał pan o zaborze pruskim, ale jak było z ruchem migracyjnym w zaborze rosyjskim, w zaborze austriackim? No bo w zasadzie trzeba by powiedzieć chyba o Galicji, skoro została tylko muśnięta nowoczesnością, więc tam ta ludność rzeczywiście musiała zdecydować, co robić dalej. To było zjawisko podobne, jeśli idzie o skalę, gdy idzie o Galicję i o Królestwo Polskie, czyli o to ziemie centralne, etnicznie polskie w ramach zaboru rosyjskiego. Mniej więcej podobna liczba ludności wyemigrowała z Królestwa i z Galicji, to znaczy milion sto tysięcy w każdym przypadku, co stanowiło odpowiednio 11, gdy idzie o Królestwo Polskie i 13% ludności. Była to duża skala, ale jeszcze raz podkreślę to zaskoczenie, z jakim można się zetknąć, kiedy uświadomimy sobie, że większy był poziom migracji z zaboru pruskiego, wyraźnie większy. Bo sięgający około 20% ludności z tych krajów. Widocznie jest tak, jak to niektórzy socjologowie zaobserwowali, że buntują się nie tylko w sensie rewolty społecznej, ale właśnie w sensie migracji. Przeciwstawiają się biernemu podporządkowaniu losowi ci, którzy mają więcej sił, a nie ci najsłabsi. A zatem to właśnie tam, gdzie było więcej sił, tam można było zareagować pewnego rodzaju przedsięwzięciem finansowym, jakim była organizacja wyjazdu wiele set kilometrów dalej na zachód czy, czy za ocean. A jaki był przekrój społeczny emigrantów w porównaniu między zaborami? To wszędzie byli chłopi w ogromnej większości, bo chłopi przecież stanowili no, ogromną większość społeczeństwa ziem polskich w drugiej połowie XIX wieku. I to właśnie przyrost, gwałtowny przyrost ludności, który ujawnił się na wsi, nie mógł być skonsumowany, że tak powiem, przez również szybko rosnące, dzięki rozwojowi przemysłu, miasta, bo ten rozwój przemysłu był właśnie wcale nie aż tak gwałtowny i nie był wspierany przez żadne czynniki państwowe, bo państwom zaborczym przecież nie zależało na umocnieniu gospodarczym ziem polskich. Tylko po prostu tych możliwości wyżywienia, znalezienia szansy na lepsze życie trzeba było szukać dalej i to właśnie sprawiło, że migracja chłopska kierowała się w coraz lepiej zorganizowany sposób do coraz dalszych krajów. Poza Stanami Zjednoczonymi, jak już powiedziałem, docierała do Brazylii, gdzie całe kolonie chłopskie utworzyły tak zwaną Nową Polonię w Kurytybie w stanie Parana. To masowe osadnictwo doprowadzi do tego, że na progu I wojny światowej w Brazylii będzie około 100 tysięcy wychodźców ekonomicznych z Polski, podczas gdy na przykład w Kanadzie będzie ich około 50-60 tysięcy, oprócz oczywiście także licznie migrujących do Kanady Ukraińców czy Rusinów z Galicji i zaboru rosyjskiego. Tak w największym skrócie można by zamknąć ten pobieżny oczywiście obraz migracji, gdybyśmy nie musieli jednak dodać do niego jeszcze jednego kierunku migracji zarobkowej. W głąb Rosji, bo przecież Rosja to nie tylko przymusowa migracja w postaci syłki na Syberię, ale także dobrowolne przenoszenie się ludzi. Nie tyle chłopów, ile ludzi, którzy szukali szansy na wykorzystanie swojego wykształcenia, ale tego wykształcenia, które zdobyli na uczelniach rosyjskich. Inżynierów, e... geografów, tych, którzy chcieli opisać jezioro Bajkał czy odkryć złoża nowych surowców. Tak, no niektórzy oczywiście odkrywali te złoża, dlatego że zostali zesłani na Syberię. Ale o nich nie ale... mówimy teraz. Tak, tak, tego aspektu nie podkreślamy. Mówimy o tych ludziach, którzy dobrowolnie przenosili się. No cóż, najpierw do Petersburga. W Petersburgu na progu 20 roku mieszkało 70 tysięcy Polaków. Czyli no, wyobraźmy to sobie, to jest to było jedno z największych polskich miast, można tak powiedzieć. W sensie liczby ludności polskiej. W Moskwie było około 20 tysięcy Polaków, ale to były także takie ośrodki, jak Ryga, gdzie no, duża część ludności tego. Pięknego nadbałtyckiego miasta To byli Polacy Około 40 tysięcy mieszkańców Wywodziło się z Polski W Odessie 25 tysięcy Gruzji znalazło szansę lepszego życia 15 tysięcy Polaków na progu pierwszej wojny światowej, mniej więcej na taką liczbę szacuje się ten kierunek migracji. To więc pokazuje, że migracja miała nie jedno oblicze i nie jeden kierunek. To nie jest tylko polskie Chicago, choć oczywiście ono jest bardzo ważne i ten kierunek jest najliczniejszy, tworzy także całą sieć organizacji najpierw przy parafiach, ale potem także polskich czasopism, polskich wysiłków, by ten głos wychodźstwa był lepiej słyszalny w sprawach zarówno ekonomicznych, jak i obywatelskich w Stanach Zjednoczonych. To jest także osobny, bardzo ważny rozdział życia emigracyjnego, najwyraźniejszy właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale kierunki były, jak już powiedziałem, najbardziej różnorodne. Była to audycja Historia Żywa.